cha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 9577300. Wiadomości z rynku nieruchomości. Najważniejsze wiadomości tygodnia. FHA obniża składki ubezpieczeń hipotecznych. W obliczu silnego sprzeciwu wobec wysokich składek ubezpieczeń hipotecznych, Federalna Agencja Mieszkaniowa Federal Housing Administration, w skrócie FHA, ogłosiła, że obniży te koszty dla nabywców domów, których wkład własny wyniesie mniej niż 20%. Jak już informowaliśmy w Real Estate Today, 18 amerykańskich senatorów, koalicja bankierów i wiele innych organizacji handlowych związanych z mieszkanictwem, w tym Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami, połączyło siły, aby nakłonić Federalną Agencję Mieszkaniową do obniżenia składek ubezpieczeń hipotecznych. The Wall Street Journal donosi, że w przypadku planowanej przez FHA obniżki stawek typowy nabywca domu zaoszczędzi 1000 dolarów rocznie na kredycie hipotecznym w wysokości 200 tysięcy dolarów. Sekretarz Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast prognozuje, że w ciągu najbliższych trzech lat zmiana wysokości składek sprawi, że posiadanie domu na własność będzie bardziej przystępne dla ponad 2 milionów Amerykanów. Wzrost sprzedaży domów w 2015 roku Oczekuje się, że silniejsza gospodarka i więcej miejsc pracy poprawią sytuację na rynku nieruchomości w 2015 roku. Prognoza Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami na rok bieżący przewiduje, że sprzedaż istniejących domów przekroczy próg 5 milionów jednostek. W ciągu ostatnich trzech lat wartość domów wzrosła w sumie o 25%, co dało rynkowi realnościowemu nowego impulsu i zwiększyło ogólne zaufanie do rynku. Powrót młodych nabywców. Młodzi nabywcy domów powracają na rynek realnościowy. Oczekuje się, że 2015 rok będzie przełomowy, ponieważ rośnie ich zaufanie do gospodarki. Według ostatniego sondażu przeprowadzonego przez Uniwersytet Michigan wśród konsumentów, oczekują oni, że w 2015 roku będą więcej zarabiać. W rzeczywistości osoby poniżej 45 roku życia mają największe zaufanie do swojego potencjału dochodowego w tym roku, spodziewając się prawie 5% wzrostu zarobków. Główny ekonomista giganta hipotecznego Fannie Mae powiedział w Bloomberg News, że więcej obecnie młodych najemców będzie chciało zapuścić korzenie, jeżeli będą się czuli pewni na rynku pracy. Oczekuje się, że w 2015 roku nastąpi wzrost liczby zakładanych gospodarstw domowych do poziomu 1 milion 100 tysięcy, osiągając tym samym najwyższy poziom w ciągu ostatnich trzech lat. Większa liczba gospodarstw domowych zazwyczaj wiąże się z większą liczbą nabywców kupujących dom po raz pierwszy, a co za tym idzie, więcej nabywców kupujących dom po raz pierwszy rozpoczyna pozytywny cykl, który tworzy kupujących wspinających się po drabinie mieszkaniowej, co z kolei niesie ze sobą poprawy na rynku realnościowym dla każdego. Wzrost opłat za wynajem The Wall Street Journal donosi, że średni wzrost czynszów w całym kraju w 2014 roku wyniósł 3,6%. To piąty rok z rzędu, kiedy to koszt wynajmu podrożał i zdaniem ekspertów to właśnie z tego powodu coraz więcej osób wybiera posiadanie własnego domu zamiast wynajmu. Firma zajmująca się badaniami rynku nieruchomości zgromadziła dane z 79 obszarów metropolitalnych i stwierdziła, że miesięczne stawki najmu są na najwyższym poziomie w stosunku do średnich zarobków od 1980 roku. W 2014 roku czynsze wzrosły na wszystkich 79 rynkach, co miało wpływ na małe, średnie i duże obszary metropolitarne. Powód był jeden. Wskaźniki pustostanów w 2014 roku były na najniższym poziomie od początku nowego tysiąclecia. Region Środkowego Zachodu jest liderem wzrostu cen domów. Oczekuje się, że w 2015 roku rynek nieruchomości Środkowego Zachodu będzie błyszczeć. Dostawca danych o rynku nieruchomości Clear Capital prognozuje, że region Środkowego Zachodu, niegdy wyśmiewany jako pas rdzy, po angielsku rust belt, znajdzie się w tym roku na czele krajowego rynku realnościowego. Spodziewany jest wzrost wartości domów we wszystkich przedziałach cenowych w Stanach Środkowego Zachodu, co uczyni z tego regionu lidera w kraju w zakresie wzrostu cen. A jakie miasto według tej prognozy znajdzie się na samym szczycie? Region Milwaukee. Jednak patrząc indywidualnie na każdy stan, to Ohio będzie liderem kraju dzięki swoim mocnym wynikom w Columbus, Dayton, Cleveland i Cincinnati. Wpływ cen paliw na wartość domów Spadające ceny benzyny zadziwiły wielu kierowców, gdy średnia krajowa cena za galon benzyny gwałtownie spadła w ciągu roku o 1 trzecią. Według FuelGaugeReport.com benzyna osiągnęła nowy niski poziom 2,13 dolarów i jest to średnia z całego kraju. Ale chociaż wszyscy lubimy mieć więcej gotówki w kieszeni, to tak niskie ceny mogą mieć negatywny wpływ na aprecjację nieruchomości w obszarach, gdzie produkowana jest ropa. CoreLogic, firma zajmująca się zbieraniem i analizą danych o rynku nieruchomości, wzięła pod lupę Texas, Colorado i Dakotę Północną. Energia jest w tych trzech stanach jednym z głównych czynników gospodarczych. W rezultacie CoreLogic przewiduje, że wzrost cen w całym kraju z roku na rok zmniejszy się nieznacznie z średniorocznego tempa wzrostu na poziomie 5,5% pod koniec roku 2014 do 4,6% w listopadzie 2015 roku. Coraz bardziej dostępne kredyty hipoteczne. Rząd federalny podjął wzmożone wysiłki, aby uczynić posiadanie domu na własność bardziej osiągalnym dla Amerykanów. Zdaniem tego rządu jest to kluczowy element w stymulowaniu gospodarki i ożywieniu klasy średniej. Waszyngtoński dziennik The Hill informuje, że prezydent Obama prowadzi w całym kraju kampanię, która ma na celu wsparcie niższych wkładów własnych i niższych składek ubezpieczeń hipotecznych. Ale nawet z takimi zmianami w regulacjach rządowych, dzięki którym 250 tysięcy nabywców domów mogłoby zaoszczędzić duże pieniądze na płatnościach hipotecznych, wielu analityków, w tym główny ekonomista Krajowego Związku Pośredników, uważa, że kredyty hipoteczne są zbyt trudne do uzyskania. Dyrektor Generalnej Bankowości Indywidualnej i Korporacyjnej w Citibank zabrała ostatnio głos w tej sprawie. Jak donosi realnościowy internetowy serwis informacyjny, dzięki zmianom regulacyjnym, kupujący dom po raz pierwszy, jeśli zakwalifikują się na kredyt hipoteczny z składem poniżej 20%, że oszczędzą średnio 1000 dolarów rocznie. Bank Rezerwy Federalnej podniesie stopy procentowe w połowie roku. Nadal jest jeszcze kilka miesięcy, aby zarobić na historycznie niskich stopach procentowych. Oprocentowanie kredytów hipotecznych zadziwiło ekonomistów w 2014 roku tym, że wiele prognoz stóp tak wysokich jak 5% nie sprawdziło się przed końcem roku. Według bankrate.com ci sami eksperci uważają teraz, że bank rezerw federalnych zacznie w połowie roku podnosić stopy procentowe. Zdaniem internetowego czasopisma handlowego housingwire.com nie ma jednomyślnej opinii na temat tego, jak szybko te działania przełożą się na wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych. Niektórzy analitycy uważają, że doświadczymy w tym roku wzrostu stawek do 5%, podczas gdy inni przewidują dłuższy okres czasu, zanim pożegnamy się z kredytami hipotecznymi o 4% oprocentowaniu. Właściciele domów bezpieczniejszymi kierowcami. Wszyscy wiemy, że właściciele domów mają zazwyczaj wyższą wartość netto i są bardziej aktywni w organizacjach obywatelskich. Ale czy są również lepszymi kierowcami? No cóż, ława przysięgłych nadal obraduje nad tym poglądem, ale jedno jest pewne – wnoszą oni mniej roszczeń z tytułu ubezpieczenia samochodu. The Wall Street Journal donosi, że insurance.com – strona internetowa – która porównuje polisy ubezpieczeniowe na samochód zbadała ponad 700 tysięcy kierowców w całym kraju. Wyniki pokazują, że nabywcy domów we wszystkich przedziałach wiekowych wnoszą średnio mniej roszczeń ubezpieczeniowych. Wynik netto? Ubezpieczeniowe firmy oferują właścicielom domów niższe składki na ubezpieczenie samochodu. Jest jeszcze czas na przefinansowanie. Jeśli jeszcze nie skorzystałeś z możliwości refinansowania swojego kredytu hipotecznego, nadal możesz to zrobić. CNBC informuje, że spadające stopy zwrotu z obligacji utrzymują jak na razie stopy procentowe kredytów hipotecznych na historycznie niskich poziomach. W rezultacie ponad 7 milionów właścicieli domów może odnieść finansową korzyść, refinansując swoje kredyty. Jeśli zaoszczędzisz 1% lub więcej na oprocentowaniu to i tak nadal będziesz musiał pozostać w swoim domu przez kilka lat po zamknięciu transakcji refinansowania. Ale jeśli na pewno zamierzasz przeprowadzić się wcześniej, możesz również rozważyć kredyt hipoteczny ze zmienną stopą oprocentowania, która gwarantuje Ci jeszcze niższe stawki w pierwszych latach kredytowania. Wszyscy specjaliści finansowi zgadzają się co do jednej rzeczy. Należy zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji o refinansowaniu i mieć solidny plan na wykorzystanie tych comiesięcznych oszczędności hipotecznych na inne zadłużenie lub długoterminowe oszczędności, aby poprawić swoją sytuację finansową. A oto informacje podsumowujące lokalny rynek realnościowy. W listopadzie 2014 roku 7090 domów zostało sprzedanych w metropolitarnym obszarze statystycznym Chicago, co stanowiło 8,8% spadek sprzedaży z 7777 domów w porównaniu z listopadem 2013 roku. Średnia cena w listopadzie 2014 roku wynosiła 182 000 dolarów Stanowi to wzrost o 7% w porównaniu ze średnią ceną zanotowaną w listopadzie 2013 roku, a która wynosiła wtedy 169 900 dolarów. Oferty sprzedaży w listopadzie pozostawały na rynku średnio 63 dni do momentu sprzedaży. Jest to niewielki wzrost 62 dni odnotowanych w listopadzie 2013 roku. Miasto Chicago odnotowało 11% spadek sprzedaży domów w porównaniu z rokiem poprzednim. W listopadzie 2014 roku zarejestrowano 1632 transakcje. Jest to spadek z 1844 transakcji sprzedaży nieruchomości z listopada 2013 roku. W 2015 roku przewiduje się wolniejsze tempo wzrostu średnich cen. W ujęciu rok do roku zyski będą wahać się od 3,7% do 8,7% dla metropolitarnego obszaru statystycznego Chicago. Przewiduje się, że do grudnia 2015 roku średnia cena domów wyniesie 199 tysięcy w metropolitarnym obszarze statystycznym Chicago. Będzie to 8,6% wzrost w stosunku rocznym sprzedaży skonfiskowanych nieruchomości znacznie spadły w 2014 roku, co stanowi duży procent rocznego spadku całkowitej sprzedaży domów. W metropolitarnym obszarze statystycznym Chicago miesięczne, regularne sprzedaże zmieniły się o 7,7% do 5,6% w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy sprzedaże nieruchomości skonfiskowanych sądownie spadły o 14,3% do poziomu 30,3% wszystkich zarejestrowanych transakcji w 2014 roku. A jaki jest obecny stan rynku lokalnego? Z początkiem nowego roku dominującymi trendami rynkowymi nadal pozostają wyższe średnie ceny sprzedaży i niski poziom aktywnych ofert. Potencjalni nabywcy, którzy obecnie dokonują zakupu, mogą teraz wykorzystać niskie stopy procentowe, zanim nieuchronnie zaczną one rosnąć. W zimie ze względu na zaostrzenie sytuacji na rynku łatwiej jest trafić na sprzedającego dom, który jest bardziej elastyczny w negocjacjach cenowych. Rynek jest pełen możliwości dla sprzedających domy w średniej strefie cenowej, a to za sprawą dalszego wzrostu średnich cen i ograniczonej konkurencji na rynku. Oczekuje się, że w 2015 roku Ożywienie naszego szikagowskiego rynku nieruchomości będzie nadal postępować dzięki narastającemu zainteresowaniu nabyciem nieruchomości ze strony tzw. pokolenia milenium i innych kupujących po raz pierwszy, znajdujących coraz więcej możliwości wejścia na rynek nieruchomości. A teraz cotygodniowy raport na temat lokalnej aktywności rynkowej. Są to dane aktualne do dnia 12 stycznia tego roku. Dane z 2014 roku prawdopodobnie będą poddawane analizie retrospektywnej w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ale już od samego początku 2015 roku krążą pogłoski o potencjalnych trendach. Zgodnie ze spekulacjami wzbudzający zainteresowanie gorący temat, jakim są niskie stopy procentowe, powinien utrzymać wzmocnienie sprzedaży domów, co czyni rynek w nadchodzącym roku bardziej przyjaznym dla wielu kupujących. Domy jednorodzinne. W tygodniu kończącym się 3 stycznia liczba nowych ofert spadła o 14%. Nowo podpisane umowy o sprzedaż wzrosły o 29,5%. Zapasy aktywnych ofert spadły o 7,2%. W grudniu Średnia cena sprzedaży wzrosła o 12,5% do poziomu 180 tysięcy dolarów. Czas marketingu wzrósł o 3,2% do 97 dni. Procent odnotowanej ceny wywoławczej spadł o 0,5%. Podaż miesięczna spadła o 8,5%. Mieszkania prywatne i domy szeregowe. W tygodniu kończącym się 3 stycznia liczba nowych ofert spadła o 23%. Nowo podpisane umowy o sprzedaż wzrosły o 36,6%. Zapasy aktywnych ofert wzrosły o 1,9%. W grudniu średnia cena sprzedaży wzrosła o 1,9% do 275 tysięcy dolarów. Czas marketingu wzrósł o 5,7% do 92 dni.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 847-647-4000 Poufna rozmowa nic nie kosztuje. Zadzwoń do nas. Może się okazać, że to najlepszy numer, jaki wykręciłeś w tym roku. 847-647-4000 847-647-4000 Illinois Star Realtors Zapraszamy! Rynek nieruchomości pełen jest pułapek, w które łatwo można wpaść sprzedając dom lub mieszkanie.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 847-647-4000 Bezpieczna droga do closingu Tom Dudziński Tak mi śpieszy niesłychanie Daję słowo, daję słowo. Kiedy robisz się współczesnym Kasanową! Kasa Patrzysz w oczy moje dziwne ręce Zbytnio masz aktywne i wyglądasz Jakbyś chciał mnie zjeść Nie bądź taki Trzyma się przez kistanki. Przestań działać się stajnie porozmawiaj, a stajnie, nie bądź taki si, si, si. Peronikę, fil. i Irenę I Irene. Przede mną podrywałeś tym systemem. systemem. Naprawdę do tej pory w odpowiedzi na amory żadna ci nie powiedziała z nich. Ani Zuzia, ani Juzia, ani litka. Dosia, ani Gosia, ani Kitka, ani Mania, ani Hania, ani Tania, ani Frania, ani, ani, ani siostra frani ani Ania. Nie bądź taki szybki, pil. Wstrzymaj się przez kilka chwil, przestań działać jednoznacznie, porozmawiaj, Einsteinie. Nie bądź taki szybki, pil. Niecierpliwość to okropnie brzydka wada, kiedy głupio wpada, głupio pada, zamiast padać tak od razu, lepiej odjąć trochę gazu, o czym właśnie mówi retem ten. Nie bądź taki szybki, Strzymaj się przez kilka chwil Przestań działać jednostajnie Porozmawiaj o Einstein. Nie bądź taki szybki Bing, nie bądź taki szybki. Kasa nowa Możesz Dobrze czasem zmienić styl. Daję słowo, chcesz omodać, mi to powiedz.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 a nasz numer to 847-647-4000. Elmwood Park, blisko Belmont i Cumberland. Trzy sypialniowy dom z dwiema łazienkami, nowa kuchnia, osobna jadalnia, dębowe podłogi, wykończony basement, garaż na dwa samochody, duża ogrodzona działka, dom odbierany jest przez bank, a cena wywoławcza tego domu to jedyne 175 tysięcy. Kolejna propozycja to dom w Desplains. Jest tam 3 sypialniowy split level. 1900 stóp powierzchni, kominek w pokoju gościnnym, garaż na dwa samochody. Cena wywoławcza to tylko 170 tysięcy albo 785 miesięcznie przy minimalnej wpłacie 6 tysięcy dolarów. Chicago, okolica Irving Park i Narragansett. Nowe na rynku dwusypialniowe kondominium z ogrzewanym garażem na jeden samochód. Cena wywoławcza poniżej 140 tysięcy. Kupujących w Desplains zapraszamy do obejrzenia. Dwupiętrowego, trzysypialniowego domu z nowoczesną kuchnią. Są tam dwie łazienki, duża ogrodzona działka. Basement w pełni wykończony. Cena to tylko 190 tysięcy lub... 875 dolarów miesięcznie przy minimalnej wpłacie 6700. Morton Grove, murowany pięciopokojowy dom parterowy, dwie sypialnie, jedna łazienka, nowo wyposażona kuchnia, dębowe podłogi w całym domu, garaż na dwa samochody, cena wywoławcza to jedyne 190 tysięcy lub 875 dolarów miesięcznie przy minimalnej wpłacie w wysokości 6700 dolarów. Dla poszukujących domów Rolling Meadows. Mamy, uwaga, okazję miesiąca. Jest tam murowany dom w stylu kolonialnym. Ma on cztery sypialnie, dwie i pół łazienki, dębowe podłogi, jest tam także kominek, a garaż na dwa samochody. Działka jest ogrodzona. Jest to sprzedaż bankowa. Cena wywoławcza poniżej 300 tysięcy. Franklin Park murowany pięciopokojowy podniesiony ranch, dom parterowy, w którym są trzy sypialnie, jedna łazienka, Pełny, wysoki basement, garaż na dwa samochody, duża działka, cena wywoławcza to jedyne 150 tysięcy lub 700 dolarów miesięcznie przy minimalnej wpłacie w wysokości 5300 dolarów. Despens proponuje obejrzenie murowanego domu parterowego w stylu RENCH. Jest on dwusypialniowy z dębowymi podłogami w całym domu, jedna łazienka, garaż na dwa auta. Cena 179 000 lub 825 miesięcznie przy minimalnej wpłacie 6300 dolarów. Chicago, okolica Edison i Oak Park. Duży dwuapartamentowy dom. Główne mieszkanie jest trzysypialniowe, posiada osobną jadalnię, dębowe podłogi. Drugie mieszkanie na piętrze jest po kapitalnym remoncie. Dom stoi na dużej działce, jest garaż na dwa samochody z dodatkowym wybetonowanym miejscem na parkowanie Wena kontraktorskiego. Cena jest do uzgodnienia. I kolejna propozycja w Desplains. Jest tam trzysypialniowy dom parterowy z jedną łazienką, garaż na dwa samochody, działka ponad 200 stóp głęboka. Cena wywoławcza to jedyne 185 tysięcy albo 855 miesięcznie, przy minimalnej wpłacie 6,5 tysiąca dolarów. Morton Grove, sprzedaż bankowa. Olbrzymi murowany siedmiopokojowy dom dwupoziomowy. W domu tym są trzy sypialnie, dwie łazienki, murowany garaż na dwa samochody. Dom wymaga małego remontu, cena wywoławcza to jedyne 195 tysięcy lub 900 dolarów miesięcznie przy minimalnej wpłacie w wysokości 7 dolarów. A dla poszukujących domów w Schiller Park mamy tam sprzedaż bankową, 8 pokoi. Dwupiętrowy dom, który posiada cztery sypialnie, dwie łazienki i ma pełny basement, garaż na dwa samochody, cena tylko 145 tysięcy lub 670 miesięcznie przy wpłacie minimalnej 5 tysięcy dolarów. Franklin Park, duży ośmiopokojowy dom, dwupiętrowy, trzy sypialnie, dwie łazienki, garaż na jeden samochód, duża działka, nowy dach. Cena 155 tysięcy lub 715 dolarów miesięcznie przy minimalnej wpłacie 5500 dolarów. I jeszcze jedna propozycja w Schiller Park. Mamy tam sześciopokojowy dom dwupiętrowy, trzy sypialnie, jedna łazienka, pełny niewykończony basement. Działka jest duża, garaż na dwa samochody. Cena wywoławcza to jedynie 141 tysięcy. Albo przy wpłacie 5000 dolarów będziemy płacili tylko 650 dolarów miesięcznie. Chicago, okolica skrzyżowania ulic Belmont i Narragansett, duży murowany budynek, trzyapartamentowy, żółta cegła, nowoczesne kuchnie, osobne jadalnie, dębowe podłogi w każdym mieszkaniu. Lokatorzy sami płacą za wszystkie użyteczności, trzy nowe systemy ogrzewania. Ogrożona działka, murowany garaż na dwa samochody, budynek musi być natychmiast sprzedany, cena do uzgodnienia. Przypominamy, że szczegółowe informacje dostępne są w internecie pod adresem posiadłość.com lub dzwoniąc bezpośrednio na polskojęzyczną linię telefoniczną czynną 24 godziny na dobę pod numer 847 647 4000. Przypominamy raz jeszcze nasz adres. Posiadłość.com, a nasz numer to 847-647-4000. Podana wysokość raty miesięcznej obliczona jest na podstawie pierwszej wpłaty w wysokości 3,5% ceny kupna, oprocentowaniu w wysokości 4% w skali rocznej, 30-letniej amortyzacji i nie uwzględnia podatku od nieruchomości. Podane informacje na temat wysokości spad miesięcznych nie są ofertą udzielenia kredytu hipotecznego.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 Budowanej nowoczesnej kliniki na południu Chicago. Zajmuje się wszystkimi dziedzinami chirurgii szczękowo-twarzowej. Bezbolesne usuwanie zębów pod narkozą, wstawianie implantów. Usuwanie zębów mądrości, przeszczepy kości. Chirurgia rekonstrukcyjna i dziecięca. Znamiono-skórne. Millennium Surgical. 5980 South Archer Avenue. 773 838 8855. www.implantychicago.com. Mamuszu, czy te banki nie mają serca? Ja nie chcę się wyprowadzać tylko dlatego, że ty straciłaś pracę. Mówiłeś?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 We'll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 Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour.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 No, point.